Ewangelia Łukasza, rozdział 16 Mówił też i do uczniów swoich. Człowiek niektóry był bogaty, który miał szafarza, a ten był odniesiony do niego, i jakoby rozpraszał dobra jego. A zawoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Oddaj liczbę z szafarstwa twego, albowiem już więcej nie będziesz mógł szafować. I rzekł on szafarz sam w sobie. Cóż uczynię, gdyż Pan mój odbiera ode mnie szafarstwo? Kopać nie mogę, że brać się wstydzę. Wiem, co uczynię, że gdy będę złożony z szafarstwa, przyjmą mię do domu swoich. Zawoławszy tedy do siebie każdego z dłużników Pana swego rzekł pierwszemu. Wieleś winien Panu memu? A on rzekł, sto bareł oliwy. I rzekł mu, weźmij zapis twój, a siadłszy prędko napisz pięćdziesiąt. Potem drugiemu rzekł, a tyś wiele winien. A on mu rzekł, sto korcy pszenicy. I rzekł mu, weźmij zapis twój, a napisz osiemdziesiąt. I pochwalił Pan Szafarza Niesprawiedliwego, iż roztropnie uczynił, bo synowie tego świata roztropniejsi są nad syny światłości w rodzaju swoim. I ja ci wam powiadam, czyńcie sobie przyjacioły z mamony niesprawiedliwości, aby, gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto wierny jest w małym i wielu wierny jest a kto w małym niesprawiedliwy i wielu niesprawiedliwym jest. Ponieważeście tedy w mamonie niesprawiedliwej wiernymi nie byli, prawdziwego któż wam powierzy? A jeśliście w cudzym wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, Gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował, albo się jednego trzymać będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. A słuchali tego wszystkiego i faryzeuszowie, którzy byli łakomi i naśmiewali się z niego. I rzekł im, wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi. Ale Bóg zna serca wasze, bo co jest u ludzi wyniosłego, obrzydliwością jest przed Bogiem. Zakon i prorocy aż do Jana, a od tego czasu Królestwo Boże opowiadane bywa, a każdy się do Niego gwałtem ciśnie. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niżeli jednej kresce zakonu upaść. Wszelki, który opuszcza żonę swoją, a inną pojmuje cudzołoży. A kto od męża opuszczoną pojmuje cudzołoży. A był niektóry człowiek bogaty, który się obłoczył w szarłat i w bisiur i używał na każdy dzień hojnie. Był też niektóry żebrak imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego obrzodziały, pragnąc być nasycony z drobin, które padały z stołu bogaczowego, ale i psy przychodząc lizały wrzody jego. I stało się, że umarł on żebrak i odniesiony był od aniołów na łono Abrahamowe, umarł też i bogacz i pogrzebiony jest. A będąc w piekle, Hades podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka i Łazarza na łonie jego. Wtedy Bogacz zawoławszy rzekł Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, a poślij Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie, a ochłodził język mój, bo męki cierpię w tym płomieniu. I rzekł Abraham Synu, wspomnij, żeś ty odebrał dobre rzeczy twoje za żywota twego a łazasz także złe a teraz on ma pociechę a ty męki cierpisz a nad to wszystko między nami i wami otchłań wielka jest utwierdzona aby ci którzy chcą stąd przejść do was nie mogli ani owi stamtąd przejść do nas a on rzekł proszę cię tedy ojcze abyś go posłał do domu ojca mego, albowiem mam pięć braci, aby im świadectwo wydał, żeby też i oni nie przyszli na to miejsce męki. I rzekł mu Abraham, mająć Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale gdyby kto z umarłych szedł do nich, będą pokutować. I rzekł mu, ponieważ rzesza i proroków nie słuchają, wtedy choćby też ktoś z martwych wstał, nie uwierzą.